Ćwiczenia. Chcesz coś zaproponować lub o coś poprosić? Wyraź swoją prośbę lub propozycję odpowiednio do polecenia. Zaproś kogoś do kina. Lust mit kino, zu gehen? Przyjmij zaproszenie z entuzjazmem. Gern, danke für die einladung. Przyjmij zaproszenie bez entuzjazmu. Warum nicht? Uprzejmie odrzuć zaproszenie. Danke für die Einladung, aber ich denke, das ist keine gute Idee. Stanowczo odrzuć zaproszenie. Nein, danke. Ich habe gar keine Lust. Przetłumacz zdania z języka polskiego na język niemiecki. Po sygnale usłyszysz poprawną odpowiedź. Mam ochotę wyjść dziś wieczorem. Ich habe Lust heute Abend auszugehen. Co robisz dziś wieczorem? Was machst du heute Abend? Czy masz jakieś Plany na Weekend? Hast du irgendwelche Plany für das Wochenende? Czy chciałabyś poznać moich przyjaciół? Möchtest du meine Freunde kennenlernen? Czy masz ochotę odwiedzić moją rodzinę? Hast du Lust, meine Familie zu besuchen? Czy jesteś jutro zajęta? Bist du morgen beschäftigt? Dziękuję za zaproszenie, ale myślę, że to nie jest dobry pomysł. Danke für die Einladung, aber ich denke, das ist keine gute Idee. Może pojedziemy na dwa dni w góry? Vielleicht fahren wir für zwei Tage ins Gebirge?